A w tymże domu zostańcie, jedząc i pijąc to, co mają, albowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie przechodźcie się z domu do domu, a do którego byście miasta weszli, a przyjęliby was, jedzcie, co przed was położą i uzdrawiajcie niemocnych, którzy by w nim byli, a mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Boże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 mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi onym, którym je posłał. A tak wrócili się oni siedemdziesiąt z weselem, mówiąc, panie, i dyjablić się nam poddawają w imieniu twojem. Wtedy im rzekł, widziałem szatana jako błyskawice z nieba spadającego, oto wam daję moc,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 a nalawszy oliwy i wina i włożywszy go na bydle swoje, wiódł go do gospody i miał staranie o nim. A nazajutrz odjeżdżając, wyjął dwa grosze i dał gospodarzowi mówiąc mu, miej o nim staranie, a cokolwiek nadto wynałożysz, jak gdy się wrócę, oddam ci. Któryż wtedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców? A on rzekł, ten, który uczynił miłosierdzie nad nim. Rzekł mu tedy Jezus, idźże i ty uczyń także. I stało się, gdy oni szli, że on wszedł do niektórego miasteczka, a niewiasta niektóra imieniem Marta przyjęła go do domu swego.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 Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz się około wielu rzeczy, ale ci jednego potrzeba. Lecz Maryja dobrą cząstkę obrała, która od niej odjęta nie będzie.